Twórzmy Księgę Sędziów, czwarty rozdział. I pozwólcie, że dzisiaj zaczniemy nieco inaczej. Nie będziemy najpierw czytali słowa Bożego, ale zanim przeczytamy tutaj fragment, chciałbym podzielić się takimi trzema krótkimi historiami, które faktycznie miały miejsce. Są to prawdziwe historie. Jedna z nich dotyczy ludzkiej słabości, strachu i lęku, a dwie mówią o wierze i odwadze. Pierwsza z nich wydarzyła się w Związku Radzieckim po śmierci Józefa Stalina. Niektórzy z nas jeszcze pewnie pamiętają takie nazwiska jak Stalin czy Nikita Chruszczow który był jego następcą. A wcześniej, kiedy Stalin jeszcze rządził i mordował Nikita Chruszczow, był jego prawą ręką, był jego pomocnikiem. Ale po śmierci Stalina Nikita został przewodniczącym partwi, partii komunistycznej Związku Radzieckiego i po latach zaczął otwarcie krytykować apodyktyczną politykę Stalina zaczął otwarcie mówić o tych y, tysiącach ludzi, których milionach ludzi, y, których y, Stalin zgładził, których życie zniszczył, zrujnował. I podczas jednej, jednej z takich jego ognistych przemów ktoś y, z obecny na tym zebraniu politycznym podesłał mu kartkę, na której było napisane tylko pytanie. A co ty robiłeś, kiedy Stalin mordował tych wszystkich ludzi. Kiedy on przeczytał to pytanie, powiedział, kto podesłał mi tą kartkę? Na sali zapadła cisza. On mówi, kto podesłał mi tą kartkę? I przeczytał to pytanie. Co ty robiłeś, kiedy Stalin mordował tych wszystkich ludzi? I kto zadał to pytanie? Niechaj teraz wstanie. I daje jedną minutę, żeby ta osoba, która napisała tę kartkę, wstała. Sekunda po sekundzie, minuta minęła, nic się nie ruszył. I wtedy Chruszczow mówi, robiłem to samo, co autor tego pytania. Nie robiłem nic. Bo się bałem. Księga sędziów mówi nam o tych, którzy nie pozostali cicho, kiedy zło i bezprawie opanowało ich naród ale zainspirowani Bożym Duchem powstali w Jego mocy aby przynieść wyzwolenie chociaż sami nie byli jakimiś wielkimi postaciami wielu z nich było słabych tak jak Debora o której czytaliśmy w czwartym rozdziale i pozwólcie, że jeszcze dwie historie tym razem o bohaterskich kobietach pierwsza z nich sięga aż XVII wieku w katedrze w Edynburgu, podczas jednego z nabożeństw, w tej katedrze ewangelickiej, protestanckiej, na to, na to nabożeństwo przybył arcybiskup posłany przez samego króla. I ten arcybiskup próbował wprowadzić nowy modlitewnik na katolicką modłę. I ten modlitewnik był właściwie odzwierciedleniem katolickiej mszy. I kiedy on zaczął wyjaśniać, jak to dobrze będzie mieć taki modlitewnik, kiedy tak zaczął wyjaśniać to wszystko, na tym spotkaniu, wiecie, ludzie tamtych czasach stali, stali w trakcie nabożeństwa. A ci, którzy chcieli siedzieć, przynosili z domu sobie swoje jakieś tam krzesła czy, czy, czy, czy jakieś taburety. Na tym spotkaniu niedaleko przodu była pewna kobieta, która się nazywała Jenny Gedes. I ona siedziała na takim trójnożnym taborecie, który przyniosła ze sobą z domu. I kiedy on zaczął te, te, te rzeczy mówić, ona wstała, w trakcie tej jego wzięła ten taboret i rzuciła tym taboretem w kazernicę i prosto o go głowę trafiła. I ci ludzie w tej katedrze, jak zobaczyli co ona zrobiła, to nie ją wyrzucili, ale tego biskupa wzięli za fraki i wywali z tej katedry. I ona jeszcze krzyknęła, kiedy rzuciła to, powiedziała, nie będziesz mówił o mszy w moje uszy. Prosta kobieta. Ale to wydarzenie w tej katedrze spowodowało, że w całej, w całej w Szkocji w tamtym czasie ludzie zorientowali się, co się dzieje. Że tutaj ten kraj, który w tamtym czasie był protestanckim krajem, został na nowo zalewany przez tą katolicką falę tych różnych ich wierzeń, przesądów i całego zabobonu. I to spowodowało, że oni podpisali dokument zatytułowany Narodowe Przymierze. I wielu z nich podpisało go w swoją własną krwią. I jeszcze jedno wydarzenie, tym razem z lat 50. ubiegłego stulecia, które miało miejsce na Małej Wyspie w Szkocji. Na tej Małej Wyspie w Szkocji stał ubogi wiejski dom, w którym mieszkały dwie siostry Smith. Jedna z nich miała na imię Peggy, miała 82 lata i była niewidoma. I druga, Krysti, która miała 84 lata i była zgięta w pół, nie potrafiła się wyprostować, tak miała reumatyzm, że chodziła cały czas zgięta w pół. Ale te dwie siostry, mimo że przez swój stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w nabożeństwach, w swoim skromnym domku dzień i noc wołały do Boga o przebudzenie na tej wyspie. Podliły się, pokały przed Bogiem i wołały, żeby Bóg przyniósł przebudzenie. Powiedziały, co się dzieje, że zło się panoszy, że ludzie są zimni, że w kościołach nie ma ognia dla Boga. I te dwie stare siostry w tak podeszłym wieku płakały, modliły się. I Bóg jedny z nich dał obietnicę, że będzie przebudzenie. Przemówił do jej serca i powiedział przebudzę tę, tę wyspę. I z, z tej wyspy pójdzie przebudzenie dalej. I one posłały to słowo do pastora tam miejscowego i poprosiły go, żeby zaprosił człowieka o nazwisku Morgan. Dick, Dzikaj Morgan. I ten człowiek opisuje dokładnie, co się wydarzyło w tamtych czasach. Jakie przebudzenie ogarnął ten wyspę? jak ta wyspa w wyniku działania Bożego Ducha ulega całkowitej przemianie, jak to przebudzenie poszło dalej. Jeśli kiedyś natraficie na jego książkę o przebudzeniu, na jednej ze szkockich wysp, zachęcam, żeby przeczytać o szczegółach. Każdy z nas w naszym życiu staje przed wyborami. I wiele z nich dotyczy tego, czy w obliczu zła, w obliczu oziębłości, w obliczu zepsucia i niemoralności, i bezprawia, czy po prostu zajmiemy taką pozycję bezpieczną, będziemy milczeć, będziemy cicho siedzieć, będziemy po prostu pilnować własnych interesów i własnej skóry, jak Nikita Chruszczow. Czy też sprzeciwimy się temu, co się dzieje. I takkolwiek możemy czuć się słabi jakkolwiek nieadekwatni nie będziemy siedzieć cicho ale będziemy przede wszystkim wołać do Boga, modlić się dniem i nocą prosząc Go o Jego działanie o Jego objawienie a jeśli On nas popchnie do czegoś jeśli On nam pokaże co możemy zrobić to nie będziemy się nie będziemy się chować w naszych strachach i w naszym lęku ale będziemy Go prosić o odwagę i będziemy Go prosić o moc i w tej mocy, której nam udzieli zrobimy to co do nas należy nie oglądając się na to, co nas to będzie kosztować. Jeszcze przypomina mi się taka historia z lat chyba 70 a może to było wcześniej, też to było w latach 50 jeszcze było w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czasach segregacji rasowej w autobusie kierowca kazał czarnej kobiecie wstać i ustąpić miejsca białemu. Ona nie chciała ustąpić. I pozwalono do sądu i kazano jej zapłacić jakąś wysoką karę za to. I to spowodowało, że ta jej postawa nieugięcia się przed tym białym człowiekiem spowodowała, że wszyscy czarni powiedzieli, nie będziemy jeździć autobusem, będziemy pieszo chodzić do pracy. I był taki strajk przez kilka miesięcy, że oni wszyscy chodzili pieszo, nikt nie siadał do autobusu. jeśli nie możemy siedzieć, to będziemy chodzić pieszo. I to spowodowało całkowitą zmianę w, w tej polityce ich dotyczącej czarnych, jeśli chodzi o jazdę autobusem. I nastąpiła przemiana, później też całe te, te, te, te przemowy Marcina Lutra Kinga i cały ten ruch, jak gdyby też opierał się, jedna, jedna, jedna, jedna jakby część tego ruchu. To właśnie była ta mała, słaba, czarna kobiecina, która powiedziała nie nie jest w porządku, żebym nie musiała wstawać. Jakiś młody, biały człowiek sobie siedział. I myślę, że takich historii jest mnóstwo. Znajdziemy wielu odważnych mężczyzn, ale też nie brakuje w historii odważnych kobiet, których Bóg powołał, którym Bóg dał odwagę, których Bóg natchnął swym duchem, aby dokonać przemiany, tak jak tutaj uczynił to z Debora. Dzisiaj spojrzymy na drugą kobietę, o której mówi ten rozdział, która również wykazała się wiarą i odwagą. W czwartym rozdziale od jedenastego wiersza czytamy o Heberze, Kenicie, który odłączył się od Kenitów, potomków Chobaba, Teścia Mojżesza i rozbił swój namiot przy Dąbrowie. Sanaim, które jest przy Kedesz. I tak jak ostatnio was zachęcałem, tak nadal to czynię, abyście dobrze zapoznali się z mapą Izraela. Wtedy te historie też nabiorą więcej życia i jak gdyby dużo łatwiej będzie rozumieć, co to się dzieje, jakie to są, gdzie to było, w jakie to były odległości. Kenici, wcześniej możemy o tym przeczytać w pierwszym rozdziale tej księgi, w szesnastym wierszu Potomkowie Kenity, Chobaba, teścia Mojżesza wyruszyli z synami Judy z miasta Palm na pustynię judzką, która jest na południe od Arad i przyszedłszy tam zamieszkali wraz z ludem. A więc oni mieszkali na południu kraju. Natomiast nasza tutaj historia, jak wiecie, odbywa się na północy kraju. I Kenita, Hebab przeprowadził się na północ, odłączył się, Heber, przepraszam, odłączył się od swoich współbraci i zamieszkał na północy. A gdy doniesiono Syserze, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, Sysera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie 900 żelazne wozy bojowe. I całe swoje wojsko, które miał pod sobą z Haroszet Hagoim nad potok Kishon. I tutaj ten wiersz 11 tak wydaje się, tak, tak wrzucony, nic z tego, ni bo później, gdyby znowu wracamy do tematu, który wcześniej był kontynuowany, ale ten wiersz tutaj został wrzucony, aby nam zasygnalizować, że zasygnalizować nam tą postać Hebera i jego żony, o której będzie później więcej mowy kiedy zobaczymy co się wydarzy w trakcie tej bitwy a więc tutaj w naszym fragmencie widzimy, że Sisera z całą swoją armią gromadzi się nad tym potokiem Kishon gdy doniesiono mu że Barak syn Abinoana wyruszył na górę Tabor jak pamiętacie, Barak miał zebrać 10 tysięcy wojowników i wraz z nimi wyruszył na słowo Debory na górę Tabor. I Sysera, słysząc, że tutaj 10 tysięcy ludzi ciągnie na górę Tabor, widział, że coś tu się święci i całą tą swoją wielką gromadę zgromadził, aby uderzyć na nich. I tak jak tutaj ostatnio mówiłem, jeden z, history... z starożytnych historyków mówi, że jego armia składała się z 300 tysięcy pieszych i 10 tysięcy koni. Ostatnio powiedziałem 100 tysięcy. Także przesadziłem o 1 zero. Tutaj oczywiście tego nie ma napisanego tutaj, nie znajdziecie poza tą liczbą tych 900 żelaznych wozów. Tak podają te starożytne kroniki. Oczywiście tutaj nie wiem, ile, na czym oni się dokładnie opierają, na ile są w stanie to obliczyć. Takie są tutaj podania A więc mamy tutaj 10 tysięcy Przeciwko Z pewnością jakiejś znacznie Przewyższającej ich liczebnie Armii I w wierszu 14 Wtedy Debora rzekła do Baraka Ruszaj Gdyż to dzisiaj Wyda Pan syserę w Twoje ręce Oto Pan Ruszył już przed Tobą a więc widzimy, że tutaj Barak y, chyba dobrze jednak postąpił, że wziął porę ze sobą, że prosił ją, żeby towarzyszyła mu w tej wyprawie, gdyż y, mają tutaj jako ten głos Boży, który mówi, ruszaj teraz, to jest dzisiaj ten czas. I więcej jeszcze dodaje mu otuchy, mówiąc Pan już przed Tobą ruszył. Pan już ruszył przed Tobą. A więc jeśli Bóg ruszył przed Tobą, to zwycięstwo jest pewne. Nie masz się czego bać. Nie bój się, że tutaj jest ich taka chmara, że tak Cię przewyższają liczebnie a Ty bez broni. Pamiętacie, tam czytaliśmy, że nie mieli ani tarczy, ani włóczni. Tamci uzbrojeni w te żelazne wozy. Wydawałoby się, w tym momencie, kiedy są najbardziej przerażający, to jest godzina ich zagłady. To jest godzina ich zagłady. W tym momencie, kiedy najstraszniej wyglądają z tymi swoimi wozami, z końmi, z tą uzbrojoną armią, w oczach ludzkich za chwilę wydawałoby się barak zostanie zgnieciony, zdeptany, pocięty na szczątki przez te żelazne wozy. A Debora mówi, ruszaj, bo Pan wydałeś Twoją rękę. Bracia, siostry, jakże często tak nasze życie wygląda? Jakże często nie mamy odwagi, żeby pójść za tym głosem boże. Jakże często jest tak, że mówię, ruszaj, a my patrzymy przecież tam, oni nas tak przeryszają, oni tacy są uzbrojeni, oni tacy są wykształceni, oni mają takie tutaj, a my co? A Bóg mówi po prostu, ruszaj. Ruszaj, bo ja idę przed Tobą. A jeśli Paweł mówi, Bóg z nami, któż przeciwko nam. Pomyśleć o tych Pierwszych apostołach, którzy na piesza niejednokrotnie przemierzali takie, takie odległości, mając przeciwko sobie pogaństwo. mając przeciwko sobie te wszystkie filozofie i religie i cały ten, ten system bezbożności, który w tamtym czasie był tak dobrze rozbudowany, jak dzisiaj jest. A jednak oni szli po prostu głosili Chrystusa ukrzyżowanego. I o dziwo, Ludzie się nawracali. O dziwo powstawały nowe zbory. O dziwo odnosili zwycięstwo, tam, gdzie właściwie udawałoby się zaraz ich tam zmiotą. Im bardziej ich uciskali, tym bardziej się mnożyli. Jakże często brak nam tej wiary, żeby uchwycić się tego, co Bóg mówi. I iść za Jego głosem. Ufając, że jeśli to jest Jego głos jeśli to jest Jego wezwanie, jeśli to jest Jego poselstwo, to On sam już poszedł przed nami. To On sam już przygotował nam drogę, to On sam już dokonał tego, czego my faktycznie nie jesteśmy w stanie dokonać. Stąpił wtedy Barak z góry Tabor, a z nim 10 tysięcy mężów. I wzbudził Pan popłoch u Sysery i wśród wszystkich Jego wozów, wozów i w całym Jego obozie przez baraka. Wyobrażacie sobie? Taka armia tysięcy, może setek tysięcy i teraz leci 10 tysięcy Izraelitów bez tarczy, bez włóczni i teraz niektórzy komentatorzy piszą to, to ta odwaga baraka, ten, ten, to, że oni z, z pięściami na nich biegli, to ci się tak wystraszyli, że zaczęli się rozbiegać. Że tak się wystraszyli, tych, tych obdartusów, którzy tam z góry z barakiem, wiecie, zbiegli. To jakoś do mnie nie przemawia. Że ta armia Sysery, tych żołnierzy wytrawnych, wystraszyła się tych dziesięć tysiąc. Oni myśleli, że śmiali się z nich. zachcie tak Goliat wyśmiało się z Dawida. My ich tutaj zaraz zmucimy. Zobaczcie, co oni wyrobiają. Oni biegną na nas z tej góry. No, to My na równinie jesteśmy rozłożeni obozem. My ich tutaj zmieciemy pięknie. Prosto w gardzie nam lecą. Ale jednak czytamy, że co? Że Pan wzbudził popłochu Sysery i wśród wszystkich jego wozów. I w całym jego obozie. Przez Baraka. Przez Baraka. I myślę, że to, to, to, to wyrażenie przez Baraka nie oznacza, że oni Baraka zobaczyli tam z przodu gigantycznego, czy, czy, czy do jego armię, ale to, co Deborah powiedziała. Ruszaj, bo Pan już poszedł przed Tobą. Kiedy Barak w posłuszeństwie poszedł, kiedy Barak był posłuszny temu, co mu powiedział, Wtedy przez Baraka, przez jego posłuszeństwo Przez jego wierność Bogu Przez to, że był posłuszny, Mimo, że sytuacja wyglądała niewesoło Wtedy Bóg wzbudził popłoch. I to, co się stało Jest bardziej szczegółowo opisane w naszej pieśni Debory i Baraka Z piątego rozdziału Wiersz czwarty, piątego rozdziału Panie Gdy wychodziłeś z Seir Gdy kroczyłeś Z pulmła edomskich Ziemia zatrzęsła się Również niebiosa kropiły Tak, obłoki kropiły wodą Góry zachwiały się przed Panem To synaj przed Panem, Bogiem Izraela I od wiersza dziewiętnastego Przyszli królowie i walczyli Walczyli wówczas królowie kananejscy w Tanak, nad wodami Megido, lecz łupów srebrze nie wzięli. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą. Potok Kiszon porwał ich, prąd potoku Kiszon. Wystąp dusza moja z mocą. Jeśli znowu znacie troszeczkę geografię Izraela I wiecie jak wygląda potok Kishon To to rzeczywiście jest potok To nie jest żadna rzeka To nie jest jakiś ganges Ale to jest potoczek To taka reda Jest potok Mała rzeczka, która płynie tam Przez tą równinę A tu czytamy co? Potok po Kishon porwał ich Prąd potoku Kishonu Kishon Ja się tu już za bardzo ekscytuję Prąd potoku Kishon z, tych, z tego opisu tutaj Z tej pieśni Wygląda, że tam Miało miejsce to co Józef Flawiusz, Żydowski historyk Opisuje w swoich Annałach Dotyczących tych, tych czasów. Najwyraźniej, kiedy oni stopili z góry, niebiosa zaczęły kropić. Ale nie tak jak wczoraj u nas kropiło, tylko jak Józef Lawisz opisuje zaczęło lać i, zaczę... i pojawił się grat, który prosto wim w twarze tym wszystkim przeciwnikom Bożego Ludu, tym całemu temu wojsku Sysery, że, że rozpętała się jakaś burza, tak, że po to kiszą zaczął wzbierać i zaczęło wylewać z niego. I oni wyobraźcie sobie na tych wielkich wozach wojennych, które jak macie żelazną patelnię w domu, wiecie, taka patelnia potrafi ważyć. A teraz wyobraźcie, to taki wóz cały z żelaza. I on na, tym pod, na tej równinie, a tutaj woda zalewa. I nagle tam się zrobiło krząsko. I nagle te wóz zaczęły wszystkie w błoto. I to, co seserze wydawało się jego orężem, i to, co, w czym on pokładał swoją ufność, i w czym widział swoją wielkość, nagle stało się jego płatką. Nagle oni w tych wozach rozpędzeni w to błoto wszyscy. I dlatego czytamy dalej w wierszu 17, w 16, czwartego rozdziału, przepraszam, jeszcze wcześniej, w 15. Wzbudził Pan popłochu Sysery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka, takich Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. No po co miałby uciekać z wozu, jakby ten wóz działał? Czy był bardziej bezpieczny na piechotę? Ale jeśli ten, ten wóz ugrząsł w błocie, to mu się dziwię, że zeskoczył i zaczął uciekać pieszo. A nic, już ten jego wóz był. Trudno jest powiedzieć, na ile ten, ten, ten obraz z tej pieśni Debory jest takim poetyckim obrazem, bo jest to pieśń i jak wiecie, poeci w pieśniach y, temu, co przedstawiają, nadają pewne y, poetyckie znaczenie. Jakkolwiek nie jest to zwykła poezja, ale jest natchniona poezja i możemy sądzić, że to co jest w tej pieśni zapisane jest równie natchnione jak to co w czwartym rozdziale jest napisane prozą i że tutaj faktycznie Bóg potrząsnął ziemią że zatrząsła się ziemia, zadrżała tam że z gwiazdy walczyły ze swoich torów czy to niektórzy mówią meteoryty jakieś zaczęły na nich spać, że z nieba leciały jakieś na nich jakieś jakby rozpalone kamienie cokolwiek to było w obozie sery zapanował popłoch ci żołnierze wpadli w panikę wszyscy, cytany, cały obóz cała ta wielka armia i jeszcze przez to, że ich było tak dużo to ten popłoch był był większy bo wiecie, im więcej macie ludzi to jak zaszną ludzie panikować to się robi za zadyma, jeden drugiego otratuje to, to się robi wtedy jedna wielka zadyma Bóg w cudowny sposób to wyzwolenie swojemu ludowi. I ten barak z tą dziesięcio-tysięczną swoją armią, jeśli tak ją możemy nazywać, rozgromił Ceserę, kiedy Bóg wzbudził popłoch w ich obozie. Czytamy w wierszu 16. Barak zaś. Ścigał wozy i wojsko, aż do haroszed hagoim. Czyli wygląda na to, że na początku być może nawet jakoś tam, kiedy ten sztom zaczęli, zaczęli zawracać i uciekać, ale ten woz zaczął im tam dopiero może później wkładać. Zaczął ścigać, tak? Ścigał wozy i wojsko, aż do haroszed hagoim, czyli do tego miejsca, gdzie Sysera tamte wozy robił. Do tego miasta Sysery. I padło całe wojsko Sysery od miecza. Ani jeden się nie ostał. I teraz nie wiem, czy oni mieli swoje jakieś miecze nie mieli tarczy, ani dzid ale może mieli miecze, albo tam ci porzucali to wszystko, wiecie, i uciekali tam żeby lżej było, i ci za ich miecze to jak Dawid wziął Goliata tam i jemu głowę obciął, taki i ci, że być może za ich miecze chwycili, i ścigali ich i wycięli ich, i ani jeden się nie ostał, poza generałem Cyserą Sysera zaś uciekał pieszo I tak się stanawiam czy, czy, czy, czy bardziej trząsł się ze strachu, czy bardziej był czerwony ze wstydu. Oto cała jego armia, wielka armia króla Jabina, mądrego, inteligentnego, władcy Kanaanu, została rozproszona przez dziesięć tysięcy bez tarczy i bez cidy. Być może on kiedy z tymi wozami na tej równinie tam pru patrz na tych Izraelit na piechotę i on, my tu zaraz zdepczemy. I pokładał ufność w tych swoich wozach, pokładał ufność tej swojej armii, a teraz na piechotę uciekał, a jego armia rozgromiona za nim z tyłu. Także często Słowo Boże nas ostrzega, abyśmy nie pokładali ufności w ciele. Przeklęty każdy, kto polega na człowieku. Przeklęty każdy, kto na ciele polega. Słowo Boże, mówisz, że ten, kto polega na drugim człowieku, ten, kto polega na, na ciele, kto polega na ludzkiej pomocy, jest jak człowiek, który kładzie swoją rękę na trzcinie, która nie tylko się złamie, ale jeszcze przebije i zrani Twoją rękę. Dlatego Słowo Boże, nie miejmy ufności w koniach, nie miejmy ufności w wozach, nie miejmy ufności w tych ludzkich, w ludzkiej mądrości, w ludzkiej inteligencji, w ludzkiej sile, ale miejmy ufność w Bogu który nam daje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa miejmy wiarę w Boga i miejmy ufność w Nim który jest w stanie zrobić całkowity zamęt w obozie wroga który jeśli zechce jest w stanie zniszczyć dokumentnie tych wszystkich, którzy chełpią się i wynoszą się i pysznią się, którzy czynią zło Bóg łaskawie i cierpliwie znosił Jabina przez wiele lat Pamiętacie? Dał mu 18 lat władania i deptania Bożego Ludu. Ale jego czas dobiegał końca i tego jednego dnia Bóg postanowił ich wszystkich znieść, rozproszyć. Dlatego nie pokładajmy ufności w ciele, ale miejmy wiarę w Boga. Fajmy Bogu i módmy się o to, żeby nas tego uczył. Też naszą tendencją jest poleganie na ciele Naszą tendencją jest ciągle liczenie się z tym, co mamy, czego nie mamy, co możemy, czego nie możemy. Zamiast liczyć się z tym, co Bóg może zrobić. Zamiast ufać temu, który może wszystko i który w niczym nie jest niczym ograniczony. Ale który jest suwerennym Panem i Władcą. Sysera zaś uciekał pieszo. I schronił się w namiocie Jael, żony Hebera gdyż między Jabinem, królem Hasoru a domem Hebera Kenity panował pokój i wyszła Jael na spotkanie sesery i rzekła do niego wstąp mój panie wstąp do mnie nie bój się wstąpił więc do niej do namiotu a ona przykryła go zasłoną on zaś rzekł do niej, podaj mi trochę wody do picia, bom spragniony. A ona, otworzywszy łagiew z mlekiem, dała mu się napić, a potem go przykryła. On zaś rzekł do niej, stań u wejścia do namiotu, a jeśli by ktoś przyszedł i pytał się ciebie, czy jest tu ktoś, powiedz, że nie ma. No jak niektórzy szefowie dzisiaj do swoich pracowników. Jak zadzwonią, to powiedz, że mnie nie ma. Myślą, że mogą rozkazywać innym, żeby kłamali za nich. Oto Sysera. Pieszo biegnie, biegnie, biegnie. I na jego spotkanie wychodzi ja. I Sycera ta nie miał żadnej twierdzy, do której mógłby się schronić, nie, nie miał lepszego miejsca. A przecież był pokój między jego domem, czy Jabinem, a, a, a Kenitami. Kiedy, więc kiedy ja wyszła na jego spotkanie i mówi, wstąp, wstąp mój panie, nie bój się, wstąp. Myśli sobie, ja schowam się. I to najlepiej w jej namiocie. Ale w tamtych czasach było było, było takie prawo, że żaden mężczyzna nie mógł wejść do namiotu kobiety, tylko jej mąż. Mężczyźni zawsze mieli swój namiot z przodu, główny namiot, gdzie przyjmowali gości i gdzie ludzie mogli wchodzić, a kobiety miały z tyłu swój namiot, osobno. I do tamtego namiotu mógł tylko wejść ten, bo ta kobieta zaprosiła, swojego męża. On nigdy nie miał prawa wstępu. Ale sesera w tej sytuacji myśli sobie, lepiej jak do jej namiotu pójdę, bo wtedy tam nikt się nie waży wejść. Tam będę bezpieczny, tam się schowam i, i tam nikt nie będzie zaglądał do jej namiotu, bo to nie godzi się nie, nie, nie w zwyczaju. Więc on uważał, że on ma prawo złamać ten zwyczaj, żeby swoją własną skórę ratować i myślał, że tam będzie bezpieczny i że tam nikt mu nie wejdzie do tego namiotu. Tym bardziej, że ja mówi, chodź, chodź mój pan, chodź, nie bój się mówi. I on spragniony po tej całej bitwie pić mu się chciało, tak jak pewnie więcej niż mi się chce pić. I ona, kiedy on prosił ją o wodę, to tworzyła łagiew z mlekiem. I w piątym rozdziale, czytamy, wiesz, 25 prosił o wodę, a ona podała mu mleka i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę. I tutaj te wyrażenia... W języku oryginalnym oznaczają, że ono najprawdopodobniej da mu takie kwaśne mleko. I my tutaj, niektórzy z nas lubią kwaśne mleko, ja akurat nie bardzo lubię. Może niektórzy z Was się brzydzą tym. Ja akurat nie lubię sobie kwaśnego mleczka. A ponoć, jak człowiek jest zmęczony, to kwaśne mleko od razu kładzie kogoś spać że jak człowiek się napije kwaśnego mleka, to ono ma jakieś takie, mają takie swoje działanie ponoć, że pomaga spać. Na no, niektórzy ponoć, jak im nie mogą spać, to zwykłego mleka się napiją i jakoś ich to usypia. A kwaśne jeszcze lepiej ponoć działa. A więc coś w ten deseń mu podała. I z i zaczął oczka zamykać i mówi, to ty tam któryś przed tym namiotem, jak ktoś przyjdzie będzie się pytał o mnie, to nikogo nie ma. Nie, nie ma. No, Myślał, że tutaj ona będzie za niego kłamać. I tak naprawdę nie wiemy, czy to y, y, od samego początku Jal miała to w sercu, że, że już tutaj, kiedy go zapraszała tak miło, kiedy dała mu to mleko i tak dalej, że to już wtedy planowała to, co dalej zamierzała zrobić. Czy przypadkiem, kiedy zobaczyła go, że on śpi i zdała sobie sprawę, zaczęła myśleć o tym, co się stało, zaczęła się zastanawiać, dlaczego on pieszo ucieka z tej bitwy, musiała wiedzieć o tej bitwie, bo to nie było daleko. Zaczęła sobie z za tym wszystkim zastanawiać, i wiedziała, że to jest ten, który uciskał jej sprzymierzeńców. Też. To jest ten generał wojska, Jabina, tak naprawdę wróg Bożego Ludu, z którym oni też mieli dobre układy. To oni to, że oni byli przeciwnikami Izraela, bo widzimy, że mieszkali wśród Izraelitów. Kenita się odłączył od nich, Heber, i przeniósł się na północ, ale oni byli potomkowie teścia Mojżesza. A więc oni też byli w dobrych relacjach z Izraelem. I tak naprawdę nie wiemy, gdzie, kiedy w jej sercu zrodziła się ta myśl i zrobiła to, o czym dalej czytamy. Co myślę, że tak w naszym dzisiejszym mniemaniu znowu nie przystaje do kobiety. Dzisiaj, jak myślimy, mówimy kobieta. tak no jak myślimy, wiecie, o takich delikatnych sprawach. Malowane paznokcie, yy, ładnie uczesana, sukieneczka. Tak myślimy kobieta, no to taka delikatna istotka ale w tamtych czasach jak do dzisiaj zresztą wśród wielu Arabów kobiety to wiecie one harują od rana do nocy to one rozstawiają namioty, nie mężczyźni mężczyźni siedzą, piją kawkę rozmawiają o ważnych sprawach a kobiety pracują kobiety przędą kobiety na polach pracują kobiety rozbijają namioty i one miały krzepę w tych rękach one ten wielki młot brały i tam te paliki, wiecie, wbijały i te namioty rozstawiały. Te kobiety nie były takie kruchutkie i słabiutkie. Ale naprawdę były zapracowane. Tak jak ty jeden kaznodzieja powiedział, tak powinno być. Ostrożnie te słowa powiadam. W każdym bądź razie Jal była taką kobietą. Kiedy czytamy dalej kiedy on tak już ją tak nastawił, co ma robić, jej powiedział, wszystko bezpiecznie, położył się. Wiersz 21 Potem wzięła Jael, żona Hebera, palik do namiotu. Następnie chwyciła do ręki młot. Podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skron. Aż utkwił w ziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmęczony. I nie dziwi mnie koniec tego wiersza, i tak zginął. Tak zginął. Myślał sobie, no, armia y, zniszczona, y, ale przynajmniej mi się udało, przynajmniej ja uciekłem. Przynajmniej tu będę bezpieczny. Położył się, dawał mu się, że odpocznie sobie, prześpi się. Barak tam może przyjdzie, ale jali tam ich odwróci ich uwagę. Oni się pójdą, on wróci i może jeszcze już, może sobie zasypiał na poduszce. I może jeszcze myślą, może jeszcze nową armię wzbudzę. Może jeszcze się odgryzę na nich. Może to jeszcze nie koniec. Może jeszcze z taką nadzieją zasypiał sobie. A ja cichutko podeszła, palik w rękę, młot. I tak jak wiele razy nagle wbijała, tak mu w głowę wbiła ta. ta. kobieta była. Wielu z was siostry byłaby gotowa na taki czyn, tak jak wziąć takiego żołnierza, generała, śpiącego w własnym namiocie, mu wbić pali w głowę. A co jak się obudzi w jednej chwili? A co jak tam jeszcze jacyś żołnierze z tyłu tam przyjdą nagle sesery, który tam jeszcze za nim pociągnął, może nie wszyscy zginęli, ona nie wiedziała, czy wszyscy zginęli. Ha? To nie przystoich, podzielibyśmy kobiecie w taki sposób się zachowywać. I niektórzy nawet, tam komentatorzy czytałem, krytykują ją. Mówią, no ona złamała prawo tutaj gościnności. Zaprosiła go, tak tutaj go mile przyjęła tego, a potem mu wpalić w głowę, piła. Toż to niemoralne, toż to nie godzi się tak i tam na różne sposoby, wiecie, próbują tą jarek tak powiedzieć, no to tak, to tak nie możemy teraz z tej historii powiedzieć, że cel uświęca środki. I rzeczywiście, no, jest, to, jest to trudna historia, jest to odrażająca historia. Jest to, nie jest to historia, w której możemy powiedzieć, no widzicie, żeby Bożą wolę osiągnąć, to możemy wszystko robić i jak tam. Trzeba wielkiej ostrożności, żeby tu nie popełnić jakiegoś błędu w nadinterpretacji tego, co zrobiła ale myślę, że pomocnym w ocenie Jael jest to, co Barak i Debora zaśpiewali w tej pieśni o Jael. Posłuchajmy ich słów. Od... Gdzie jeszcze ja to mam? Tak, 24, dziękuję. 24 wiersza, 5 rozdział błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael błogosławiona między niewiastami więcej, nie tylko między ale ponad wszystkie niewiasty a, no brzmi znajomo, nie? błogosławiona między niewiastami niech to już tak się modlą do jednej kobiety tak się modlą i myślę, że to wyrażenie jakoś się wynosi ponad ludzkie istoty i czyni z nią półboginia pół albo boginia nawet. Ale tutaj o Jal, która wzięła w rękę palik i młot i przebiła głowę sysery, takie słowa, dokładnie takie same wyrażenie tutaj jest. Błogosławiona ponad wszystkie niewiasty. Niech będzie A Więc jeśli ktoś Wam powie, że to wyrażenie błogosławiona nie między niewiastami, wynosi ją na ołtarz i pozwala ją czcić jako boginię, to powiedzcie im tą historię i zwróćcie ją do tego wierzę i pokażcie, czy tam też mamy tak czcić. Może tam jeszcze bardziej, bo ona jest ponad wszystkimi. Nie między, ale ponad. To może tam jeszcze powinniśmy bardziej jaj czcić i danie się modlić, żeby się do nami wstawiała. Błogosławiona niech będzie. Żona Hebera Kenity, ponad inne kobiety w namiocie, niech będzie błogosławiona a więc tak natchniony barak i Debora śpiewali w tej pieśni o wodę prosił a ona dała mu mleka i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę swą lewą rękę wyciągnęła po palik a, po, a prawą po młot roboczy czyli była praworęczna Uderzyła syserę, rozbiła mu głowę, roztrzaskała, przebiła jego skronie. Do jej nóg osunął się. Padł, leku, do jej nóg osunął się. Padł. Gdzie się osunął, tam padł zabity. To taka hebrajska poezja. Oni jak w hebrajskim chcą coś upoetycznić to, powtarzają to, powtarzają to, powtarzają to. Na tak, tym tak, tak, polegała też, jest to element hebrajskiej poezji, żeby podkreślić to, co się wydarzyło. A więc ta błogosławiona niewiasta tak się rozprawiła z Syserą. I wracamy do czwartego rozdziału i wiersz 22. Barak zaś Ścigał syserę Wtedy wyszła Ja na jego spotkanie i powiedziała mu Chodź A pokażę ci męża, którego szukasz Pamiętajcie? Sysera do niej mówi Jak ktoś przyjdzie to ani mrumrumie nie ma tak? Myślę, że ona będzie go słuchać Myślę, że będzie mu posłuszna Myślał, że ta kobicina się go wystraszy Wielkiego generała i będzie robić, co pan generał jej każe. A to nie była taka ta kobiecina. To była kobieta, która miała innego ducha. I która nie zamierzała słuchać tego pogańskiego generała. Ale zamierzała zrobić to, co Bóg zamierzał zrobić ze wszystkimi kananitami. Rozprawić się z nimi wszystkimi, tak jak z seserą. mówi: chodź, pokażę ci tego męża, którego szukasz. I wstąpił do niej, a oto sysera leżał martwy z palikiem w skroni. W tym dniu upokorzył Pan Jabina, króla Kanaanu, wobec synów izraelskich. A ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu. Więc widzimy, że Bóg dał ostatecznie im zwycięstwo. Rozprawili się z Jabinem. I tak jak w jednym z psalmów 83 i w 9 i 10 wierszu czytamy, ta, to wydarzenie stało się swego rodzaju... Obrazem zwycięstwa, które Bóg dokona nad wszystkimi swoimi wrogami. Posłuchajmy, co psalm 83 w 9-10 wierszu mówi. Asur też złączył się z nimi. Synów lota wsparł swym ramieniem. Uczyń im jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon którzy zostali wytępieni w Endor, stali się nawozem ziemi. Tak jak Bóg rozprawił się z tymi pyszałkami, tak jak rozprawił się z tymi kananitami, którzy uciskali Boży lud, tak też Bóg rozprawi się ze wszystkimi wrogami Bożego ludu pewnego dnia. I staną się jak nawóz tej ziemi, który cuchnia czytamy, że krew tych bezbożnych będzie płynęła przez tą ziemię aż do końskich wędzideł kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie aby rozprawić się ze swoimi wrogami. i z tymi, którzy dzisiaj bluźnią Mu z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj próbują zniszczyć Jego Słowo którzy próbują zdeptać Ewangelię którzy próbują uciskać Kościół z tymi wszystkimi Jego mocna ręka się rozprawi i On wśród tych wszystkich wprowadzi taki popłoch i taki zamęt, że się przed Nim nie ostoją kiedy zgromadzą się w tym samym miejscu nad potokiem Kiszą. Kiedy zgromadzą się na tą wielką bitwę Armagedon. Na równinie Megiddo, o której tutaj czytaliśmy. Pan Jezus wstąpi. Czytamy mocą swego słowa ich wszystkich powali. Blaskiem swojego przyjścia. Olśnik. I nikt się przed nimi ostoi. Cały te ich Bogactwo armii, cała ta ich technologia i te wszystkie wynalazki, jakie to tam będą mieli, cokolwiek tam przyprowadzą, żeby walczyć, nie ostoi się przed nim. Powiedzmy, bracia siostry, do kogo należy ostatnie słowo. I miejmy wiarę w Boga. Miejmy wiarę w Boga. Że chociaż dzisiaj możemy być uciskani, chociaż dzisiaj możemy być wyśmiewani, chociaż dzisiaj możemy płacić cenę za to, że jesteśmy chrześcijanami, I niejednokrotnie jest to przykre. Ale i tak nie płacimy takiej ceny, jak nasi, nasi bracia, siostry na świecie, którzy cierpią w wielu innych krajach, daleko więcej niż my. Ale cokolwiek nas tu spotyka, jakiekolwiek musimy ponieść ofiarę, jakiekolwiek wyrzeczenia, jakiekolwiek wzmagania cierpienia, wiedzmy, że ostatecznie nasz Pan rozprawi się ze wszystkimi swoimi wrogami. A swoich wiernych podniesie. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, wywyższy nas, kiedy przyjdzie na to czas. Tych, którzy Mu wiernie służą. Którzy pokornie, z wiarą ufają Mu i idą tam, gdzie On ich posyła. Którzy wbrew czasami logice nawet i ludzkiemu rozumowi porywają się na rzeczy, które daleko ich przerastają, ich możliwości. Ale wiedzą, że ich Bóg idzie przed nimi. Wiedzą, że ich Bóg ich do tego i przysposabia. I że ich Bóg doprowadzi do zwycięstwa te dobre dzieła wiary, których się podejmują. Chylmy nasze w modlitwie, proszę. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo i za te lekcje, które nam przez nie dajesz. I modlimy się, by nie były to tylko lekcje do naszego rozumu, ale by to słowo mieszkało w naszych sercach. Aby to słowo było źródłem inspiracji do naszego postępowania codziennego. Abyśmy nie chwiali się w naszej słabości, w naszych lękach i obawach, ale abyśmy byli ludźmi wiary, którzy trzymają się Twojego słowa, trzymają się Twych obietnic, którzy słuchają Twojego głosu i idą za Twoim wyzwaniem. Prosimy, kochany Panie, prosimy, byś w łasce Twojej pomógł nam być wykonawcami tego słowa tak abyśmy i my mogli oglądać Twoje zwycięstwa w naszym życiu tak abyśmy i my mogli doświadczać tych cudownych działań Twoich które przewyższają ludzkie zrozumienie i daj Panie byśmy tak jak wzywasz nas przez Twe Słowo to czyli dobry bój wiary aż do dnia w którym odwołasz, na, odwołasz nas z tego świata i dasz nam i tym wszystkim którzy wiernie Tobie służą koronę żywota ten wieniec zwycięzców A też chcemy modlić się, Panie, tak jak nas przez tego ducha pobudzasz, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź i rozprosz swoich wrogów, przyjdź Panie, zniszcz to zło i bezbożność, która panoszy się w tym świecie i wszystkich, którzy chcą jej służyć. Zdeptaj tych wszystkich wrogów, zniszcz, Panie, wszelkie zło, tak aby zapanowała sprawiedliwość, aby zapanował Twój pokój, abyśmy wyzwoleni spod władzy Jabina spod władzy ludzkiego rozumu, inteligencji mogli służyć Tobie, Panu naszemu, który jest jedynie mądry, jedynie sprawiedliwy, którego wyroki są zawsze słuszne i dobre.